program Trzeci Polskiego Radia jest 18. 9. kwietnia. Michał matu się. Serwis Trójki, Anna zaleśna sewera. Prezes Trybunału Konstytucyjnego kwestionuje prawo czworga sędziów do orzekania. Obniżek stóp procentowych szybko nie należy się spodziewać, prognozuje szef Mbappé. Nad tym został postawiony znak zapytania. Premier Czech zarzuca dwóm koncernom, w tym Orlenowi, podniesienie hurtowych cen paliw mimo spadku notowań ropy na rynkach. Tylko dwoje z sześciorga sędziów będzie dopuszczonych do orzekania, poinformował prezes Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski spotkał się ze wszystkimi wybranymi przez swoimi sędziami. Zdecydował jednak, że jedynie Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek mogą orzekać. Przed Trybunałem Konstytucyjnym jest Dagmara Kędzior. Dagmara, powiedz jak argumentował swoją decyzję prezes Trybunału. Bogdan Świeczkowski stwierdził, że w Trybunale Konstytucyjnym mogą zasiadać jedynie ci sędziowie, od których ślubowania odebrał Karol Nawrocki. To oznacza, że Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek mogą orzekać. Powiedział, że zgodzili się na objęcie urzędu, zostały im też przydzielone sprawy. Pozostali, jak mówił, nie zostaną dopuszczeni do orzekania. Niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, al albowiem nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta, o tym, że zostali ślubowani, zło złożyli ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bo w dzisiejszym ślubowaniu w Sejmie nie brał udziału Karol Nawrocki. Do sprawy dosłownie kilka minut temu odniósł się szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który powiedział, że prezydent nie uzna tej uroczystości. Pan prezydent żadną miarą nie uznaje tego, co zdarzyło się dzisiaj w Sejmie. Zaślubowanie, bo nie można tego uznać za ślubowanie, to można nazwać co najwyżej farsą polityczną, groteską, jakimś teatrem politycznym. Innego zdania jest koalicja rządząca, która uważa, że dzisiejsze ślubowanie w Sejmie kończy cały temat. Dagmara Kędzior, dziękuję za relację.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 Węgierskiej spółce MOL podniesienie hurtowych cen paliw mimo spadku notowań ropy na rynkach. Andrzej Babisz wezwał dystrybutorów do natychmiastowego obniżenia cen na stacjach. Andrzej Babisz chce, by jeszcze dziś dwie największe sieci paliwowe w Czechach obniżyły ceny. Gdy cena ropy na giełdach spadła o 15%, najwięksi gracze Orlen i Mol w niezrozumiały sposób podnieśli ceny hurtowe. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że to pomyłka i oczekuję znacznego spadku cen. Powiedział Babisz przypominając, że w ubiegłym tygodniu jego rząd pożyczył Orlenowi 100 tysięcy ton ropy ze strategicznych rezerw. Pożyczyliśmy wam ropę, więc bądźcie fair. Spółki Orlen i Mol od odrzuciły krytykę premiera i zapewniły, że ich ceny hurtowe wynikają z sytuacji na rynku. Premier już wcześniej zarzucił im zawyżanie marsz i wykorzystywanie napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Spragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Klimat. Popołudnie bez smogu w całej Polsce. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Źródła odnawialne generują obecnie niecałą połowę energii. Poziom wód w rzekach utrzymuje się głównie na średnim poziomie, a w lasach na północnym zachodzie duże zagrożenie pożarowe. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5.18, czas na sport w trójce, Krzysztof Łoniewski. Raków czy GKS Katowice, która z tych drużyn dołączy do górnika Zabrze w finale piłkarskiego Pucharu Polski? Odpowiedź na to pytanie jeszcze tego wieczora po meczu w Częstochowie. Trener gospodarzy Łukasz Tomczek najpierw zaparł się, że gradacja najbliższych meczów ma sens, potem się z tego wycofał. No mecz po meczu idziemy, naturalnie. I ten mecz jest najważniejszy w tym sezonie. Potem następny mecz w Lidze też jest najważniejszy w tym sezonie. I musimy zbierać tak samo te punkty w Lidze. Ale no naturalnie, no wszyscy widzą, jak jest, że mecz Pucharu Polski Rasa do rangi bardzo ważnego. Gramy z solidną gieksą, która punktuje. Ma też dobrych zawodników pod kątem jakości, ale wierzę w to, że ta energia końcówki to wszystko, co zrobiliśmy przeniesiemy i lepiej wejdziemy w mecz, i pokażemy jakość z GKS. -a. Pierwszy gwizdek sędziego w Częstochowie o 18.30. Trwa już za to trzecie decydujące spotkanie w ostatnim ćwierćfinale Mistrzostw Polski Siatkarzy. Aluron Warta-Zawiercie grał u siebie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Gra w roli zdecydowanego faworyta. Tablica wyników na tę chwilę zdaje się potwierdzać prognozy. Warta wygrała pierwszą partię do 20. Teraz piłka ręczna i zapowiedź meczu w Płocku. Lada chwila szczypiorniści Orlenu Wisły rozpoczną spotkanie ze Sportingiem Lizbona. Stawką awans do ćwierć finału linii mistrzów, tyle że trzeba odrywać czterobramkową stratę z meczu w Portugalii. Zdaje sobie z tego sprawę trener Wisły Hiszpan Szawi Sabate. Wszystkie detale będzie bardzo ważne, ponieważ Sporting powiedział że jest super, super i tylko bramka może być równica. Oczywiście, cały czas walcimy, dajemy wszystko u siebie, 60 minut i tak będzie. Mecz worle na arenie w płocku rozpocznie się o 18.15. Nie wiemy dokładnie, kiedy swoje spotkanie trzeciej rundy turnieju TP rangi 1000 w Monte Carlo rozpocznie Hubert Hurkacz. Ten mecz organizatorzy zaplanowali jako ostatni w sesji wieczornej na korcie centralnym. Powodem jest to, że rywalem Huberta jest Monakijczyk Valentem Waszero. Wcześniej Janik Sinner wygrał z Czechem Machaczem, ale przy okazji przegrał seta. Tak jak lider światowego rankingu Carlos Alcaraz w pojedynku z Argentyńczykiem Echeverim. W nocy temperatura minimalna od minus 5 na północnym wschodzie w rejonach podgórskich do minus 1 na południowym zachodzie i wybrzeżu. Jutro w ciągu dnia od plus 5 do plus 10, najcieplej na Mazowszu, a wieczorem jutro pokropi na krańcach zachodnich naszego kraju. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 18.00. Ze mną Paweł Turski, Katarzyna Filst-Wojtkowska, Karolina Gonet i w tym składzie razem z Państwem jesteśmy jeszcze przez godzinę. Za kilka chwil pomówimy o kryptowalutach, a najpierw t off. 8 po 18.00.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 11, prawie 12 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Prezydent po raz drugi wetuje ustawę dotyczącą kryptoaktywów. Zdaniem dziennikarz w .pl, największa polska giełda krypto zonda. Krypto jest niewypłacalna, a z końcem czerwca mija termin wprowadzenia ustawy z uwagi na unijne rozporządzenie regulujące rynek kryptoaktywów. Rząd czuje presję czasu, premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu sięga po ustalenia ABW. Miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta w sprawie regulacji rynku kryptowalut Przemysław Kral, prezes zarządu Zonda Krypto, dokonał wpłat. 450 tysięcy złotych wpłacono Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro. Część z tych środków przeznaczono na prawników obrońców Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Zonda Krypto była także głównym sponsorem imprezy CIPAK, imprezy prawicowych działaczy. W trakcie kampanii prezydenckiej najważniejszymi uczestnikami tej imprezy byli prezydenci Duda i patrzymy na taki element symboliczny, Zonda Krypta jest głównym sponsorem Pekolu, a nasi olimpijczycy do tej pory nie mają wypłaconych nagród. Piotr Borys, wiceminister sportu. Uważamy, że to nie jest wizerunkowy dobry moment, aby tego typu firma sponsorowała po prostu polski sport. Duża część beneficjentów, w tym medaliści, ich trenerzy i sportowcy z miejsc od czwartego do ósmego dopełniła formalności, w tym założyła odpowiednie konta. Otrzymali też tokeny lub zamienili je już na tradycyjną walutę. Ten proces cały czas trwa. Pozostały pojedyncze osoby. Twierdzi rzecznik. PKL, Katarzyna Kochanek-Roman w rozmowie z PAP. W cieniu kontrowersji Zdąda Krypto pozostaje kwestia głosowania nad odrzuceniem weta prezydenta, do którego dojdzie prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu od 14 do 17 kwietnia. Nie ma takiej możliwości, żeby nawet jeżeli w dniu dzisiejszym ta ustawa była przyjęta, żeby jakikolwiek podmiot uzyskał przed 1 lipca 2026 zezwolenie na działalność w charakterze dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, czyli tej nowej kategorii regulowanych podmiotów. Jan Ziomek, adwokat, ekspert w zakresie nowych technologii. Problem jest tego rodzaju, że przede wszystkim te wnioski są obszerne. Dwa, samo postępowanie i sprawdzenie ich trwa. Podjęcie decyzji w ich przypadku trwa. Cały proces przy sprawnym przygotowaniu wniosków bez poprawek to kwestia miesięcy. Dlatego wszystkie podmioty zajmujące się krypto zarejestrowane w Polsce do końca czerwca muszą formalnie zakończyć działalność. Mam takie wrażenie, że straciliśmy bardzo dobry moment, kiedy Polska była postrzegana jako takie miejsce idealne do tej działalności. Z zagranicy przychodziły do nas różne duże firmy, które chciały się przygotowywać, chciały wchodzić na rynek przez Polskę. Przede wszystkim mamy ludzi, mamy doświadczenia, ale niestety ze względu na brak ustawy były zmuszone już kilka miesięcy temu podjąć strategiczne decyzje i po prostu wychodzą do tych krajów, w których mają możliwość uzyskania takiego zezwolenia. Może się okazać, że te podmioty nigdy nie wrócą do Polski. Będą płacić podatki na przykład na Malcie, we Francji, czy w Niemczech, a niekoniecznie w Polsce poza tego, że będą obsługiwać polskich klientów. Straciliśmy na tym mam wrażenie epokową szansę na rozwój właśnie jakiegoś tam rynku finansowego naszego. To jest po prostu smutne. Sprawą zajął się Michał Kowarski, a my wkrótce porozmawiamy jeszcze o rynku kryptoaktywów i tym, jak można by go ucywilizować i czy to w ogóle jest możliwe. W Trójce pojawi się gość Artur Bilski. Proszę zostać z nami. A to Easy Money, John Mark w Trójce, 15 minut po godzinie 18.00. 18, już prawie 19 minut po 18. Przed chwilą słuchaliśmy o kryptowalutach w Trójce. W Polsce wciąż brakuje uregulowania tych instrumentów finansowych. Prezydent zawetował ustawy, które miały te regulacje wprowadzać. Projekty ustaw uwzględniające jego stanowisko utknęły w Sejmie, a w Trójce Artur Bilski, dyrektor spraw blockchain w Autopei. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ale te ustawy, które trafiły do prezydenta po raz pierwszy, one już były po czasie. Tak, to prawda. To znaczy rozporządzenie unijne, tak zwana Mika, ona zakreślała dla państw członkowskich termin na wdrożenie przepisów lokalnych. I ten termin to był 30 grudnia 2024 roku. Polska nie była jedynym krajem, który się spóźnił. O ile dobrze pamiętam, również Portugalia, Rumunia i Belgia były opóźnione. Natomiast te kraje po pierwsze już przyjęły stosowne regulacje, po drugie, tam nie istniał aż tak duży rynek krypto jak w Polsce. A Według... po co nam te przepisy w ogóle by były? Po co Unia Europejska chce uregulować rynek kryptoaktywów? No, jest wiele powodów. No, ten rynek znany jest dzisiaj jako rynek spekulacyjny. On się wprawdzie zmienia. Ta technologia blockchain daje nam bardzo dużo korzyści, których nie dają nam standardowe systemy finansowe. Natomiast jak do tej pory było też wiele podmiotów, które niech, nie zawsze w uczciwy sposób wykorzystywały e, możliwości, które daje ten rynek, e, choćby w zakresie czy to prania pieniędzy, czy w zakresie spekulacji. E, klienci nie mają też często wiedzy na temat tego, jak ten rynek funkcjonuje, więc... Te regulacje miały służyć takiemu ucywilizowaniu go można powiedzieć, czyli wprowadzeniu nadzoru nad tym rynkiem po to, żeby chronić klienta, wprowadzeniu licencji, żeby te podmioty, które na przykład oferują kryptowaluty czy świadczą określone usługi były regulowane, spełniały określone wymogi. Na koniec dnia chodziło o to, żeby przy zachowaniu konkurencyjności rynku europejskiego wprowadzić też ochronę inwestorów. Krótko mówiąc, miało być bezpieczniej po wprowadzeniu tych przepisów. Miałoby być, bo one jeszcze nie zostały wprowadzone w Polsce i w innych krajach Unii, tak jak państwo przed momentem słyszeli. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, ponieważ ten temat pojawił się też no, w momencie tak, tak bardzo intensywnie, medialnie rozpatrywany z różnych stron, w momencie, w którym wyszła też cała, powiedzmy, afera związana z firmą Zonda Krypto. Ale pan tych dwóch spraw ze sobą nie wiąże. Nie wiąże ze względu na to, że... Tak jak wspomnieliśmy, no to ta pierwsza wersja ustawy była już spóźniona o rok, w momencie, w którym trafiła pod weto prezydenta, jeśli mogę to tak określić. No i też ustawa dotyczy podmiotów, które działają w Polsce. Zonda zasadniczo, mimo że świadczy usługi dla polskich klientów, to z tego, co przynajmniej wiadomo, no to działa z Estonii. Więc, A jednocześnie jest tak, że wątpliwe jest ze względu na różne aspekty, aby... Uzyskała licencję w Polsce i w ogóle próbowała uzyskać. A ustawa odnosiła się, czy nadzór, który został wprowadzony w ustawie odnosi się do tego, do tych podmiotów, które są licencjonowane w Polsce. Czyli taka narracja, która obwinia polityków jednej lub drugiej strony o to, że dane przepisy nie zostały wprowadzone i to z ich winy klienci z onda krypto mogą cierpieć jest fałszywa. Znaczy, powiem inaczej, gdyby ta ustawa rzeczywiście została wprowadzona na czas, czyli jeszcze w 2024 roku, no to Zonda nie mogłaby dzisiaj działać. No bo ten okres przejściowy, który daje nam Unia Europejska, skończyłby się w zeszłym roku. I ponieważ Zonda nie ma licencji gdzie indziej, ma rejestrację w Estonii, to, to nie jest to samo, nie mogłaby dzisiaj świadczyć tych usług. Musiałaby jeszcze w zeszłym roku zaprzestać robienia tego. No ale ponieważ nie zdążyliśmy z tą ustawą, no to działa w oparciu o ten najdłuższy możliwy okres przejściowy, czyli 18-miesięczny. Natomiast wydaje mi się, tak może odchodząc od tematyki zondy, że są też inne problemy, które wynikają z tego, że nie przyjęliśmy tej ustawy, problemy, z których wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Dlatego, że jednym z elementów, które znajdują się w rozporządzeniu, to są przepisy odnoszące się do tych zwanych nadużyć na rynku. Czyli np. manipulacji rynkowej, albo wykorzystywania poufnych informacji cenotwórczych. Tego jest więcej. I rozporządzenie oczywiście zabrania tego typu działań. Natomiast Unia Europejska jako taka nie może wprowadzać przepisów karnych. Czyli ze względu na to, że nie mamy dzisiaj ustawy, jesteśmy w takim trochę takiej paradoksalnej sytuacji, że pewne działania są zabronione, być może nawet można je uznać za czyn zabroniony, ale nie są karane, dlatego, że nie wprowadziliśmy żadnych kar, a ponieważ nie ma też organu nadzoru, no to nie ma nikogo, kto byłby w stanie wykonać Określone czynności karzące. Czy ja dobrze rozumiem, że gdyby w Polsce wydarzyła się sytuacja znana ze świata krypto, gdy jakaś wielka giełda upadała, to jak FTX, albo gdy mm, na przykład giełda okazywała się instrumentem do omijania sankcji, jak to było na przykład w przypadku Binance, to polskie państwo nic z tym nie mogłoby zrobić? To jest bardziej skomplikowane. No, państwo też nie jest bezsilne. Ono ma inne możliwości. Są instytucje takie jak na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które mogą chronić tych konsumentów. Są prokuratorzy, którzy mogą ścigać za określone przestępstwa, na przykład za przestępstwo oszustwa. Chodzi po prostu o to, że są pewne kategorie zachowań, takie właśnie jak np. na przykład manipulacje na rynku, że ktoś podejmuje działania w celu wytworzenia fałszywego popytu lub fałszywej podaży, wprowadzając w błąd uczestników i wykorzystując to i te, te, te zachowania nie zawsze jest łatwo ścigać z, takich, z, tak, z takiego tradycyjnego katalogu przestępstw, np. przykład oszustwa. I dlatego właśnie wprowadzono te przepisy. No niemniej jednak, ponieważ Polska pozostaje ostatnim krajem, który nie dostosował prawa, swojego prawa do rozporządzenia unijnego, no to staliśmy się Wydaje się, że adekwatnym określeniem jest rajem dla różnego rodzaju oszustów czy, czy innych osób, które chcą wykorzystać tę lukę w przepisach, mogą wykorzystać tę lukę w przepisach po to, żeby bezkarnie wykonywać określone działania. Podsumowując tę na naszą rozmowę, obawia się pan, że y, będzie pojawiało się y, sporo takich informacji o różnych y, podmiotach spod ciemnej gwiazdy naruszających takie przepisy właśnie w Polsce? Y, z całą pewnością tak będzie. Co więcej, y, wydaje mi się, że będzie jeszcze gorzej, dlatego że jak już pan wcześniej zauważył, mamy czas do końca czerwca. Tak? Jeśli do końca czerwca nie będzie wprowadzona żadna ustawa, to nagle 1 lipca wszyscy stają się nielegalni, ale nikt nie może tego stwierdzić, bo nie ma nadzorcy. Artur Bilski, dyrektor do spraw blockchain w Autopay. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.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 Gotowi na sezon ogrodowy? W Ekszyn jakość i najniższa cena zawsze idą w parze Twórz przytulny ogród lub balkon z naszymi donicami, solidnymi narzędziami i świetnymi zabawkami Wszystko w najniższej cenie Odkryj więcej produktów w sklepach lub w aplikacji Ekszyn niskie ceny, duży uśmiech To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedy stres zagłusza Twój spokój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 Reklamy. Jest 18.31. Skrót serwisu Trójki, Anna Zareśna sewera Szef Kancelarii Prezydenta zapowiada wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem a Sejmem. A chodzi o to, co wydarzyło się w ostatnich dniach wokół ślubowania nowych sędziów Trybunału. Zbigniew Bogucki powiedział, że Prezydent nie uznaje tego za ślubowanie. Było to pewne oświadczenie wobec notariusza. Ślubowanie odbywa się wobec, a więc w obecności Prezydenta, podkreślił szef Kancelarii Głowy Państwa.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 Mówił Grzegorz Gala z Sądu Okręgowego w Łodzi. Dawid B. w latach 2008-2010 stworzył sieć sklepów, w których dopalacze sprzedawano pod nazwą artykułów kolekcjonerskich. Jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio Łódź, mężczyzna przebywa teraz w Tanzanii na Zanzibarze. Fiolka z napisem POLON nie zawiera radioaktywnej substancji, uspokaja Ministerstwo Środowiska Niemieckiej Badenii Wirtenbergi. W Wielkanoc na zachodzie Niemiec w czasie świątecznej zabawy mężczyźni znaleźli buteleczkę z informacją o promieniotwórczym pierwiastku i z nieznaną zawartością. Badania laboratoryjne nie wykazało, by był to POLON. Trwa teraz policyjne dochodzenie, które ma ustalić, jak potencjalnie groźna fiolka trafiła w łatwo dostępne miejsca. W nocy temperatura od minus 5 na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do minus 1 na południowym zachodzie i wybrzeżu. W pierwszej połowie nocy popada deszcz ze śniegiem na południowym wschodzie, a jutro wieczorem pokropi na krańcach zachodnich Polski i ma być od 5 do 10 stopni Celsjusza. 27 do 19. Ma nam w trójce. Panie Państwo z wyjaśnieniami pod dwie dwójki i siedem trójek sprawy związanej z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, jestem prawnikiem. Ustawa mówi, że składa się wobec prezydenta. I bardzo podobny przykład jest w przepisach dotyczących chociażby na przykład ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, gdzie członkowie zespołu składają wobec Wójta, burmistrza lub prezydenta oświadczenie. Nikt nie czeka, aż burmistrz zaprosi, żeby stanąć przed nim i złożyć przed nim oświadczenie. Wystarczy złożyć to w pism. A każda inna forma też może być, ale ona już jest tylko zwyczajowa, ceremonialna i tyle. I mamy te zapisy w wielu ustawach i w wielu przepisach, więc robimy, że tak brzydko powiem, burzę w szklance wody z czegoś, co jest zwykłą czynnością i obowiązkiem sędziego. To nie był obowiązek prezydenta wzywać. Obowiązkiem sędziego było złożyć oświadczenie, co zrobili i tyle. Co państwo prawnicy i panie prawniczki na to? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na więcej telefonów w tej sprawie. noc, do innych jest niepodobna. Jeśli Państwu też godzina za godziną mija, to spieszę z informacją 18.39. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. W najbliższą niedzielę sprzed Muzeum Narodowego wyruszy katyński Marsz Cieni już po raz dziewiętnasty, tak by oddawać hołd dwudziestu 22 tysiącom Polaków zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni. Słysząc Pomordowani na Wschodzie, myślimy przede wszystkim o oficerach. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że ta zbrodnia popełniona została również na polskich policjantach, na prawie połowie wszystkich funkcjonariuszy służących w tej formacji w II Rzeczpospolitej. Już za chwilę o losach swoich najbliższych opowiedzą ich rodziny, ale także emerytowany ekspert fotografii kryminalistycznej i członek ekipy ekshumacyjnej w roku 1990. To jest niepojęta historia, mówią bohaterowie tej opowieści, a autor Jakub Tarka zatytułował ten reportaż Mniej znana historia. Posłuchajmy. Co roku biorę udział w tym katyńskim marszu cieni. Jestem ubrany w dokładną kopię munduru mojego dziadka, starszego posterunkowego Policji Państwowej.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 Obowiązującym w cywilizowanym świecie. Dawaj, dawaj, automobil, Bardzo Rosjan lubił i umiał po rosyjsku i mówić i pisać. Wiedział, że w Rosji to on ma przyjaciół. Aniu, podaj mi okularki. Na tym foteliku moje okulary są. Tata napisał do rodziców mojej mamy.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 Historia była tylko trochę inna i bardziej brutalna niż w mojej dziecięcej pamięci to utkwiło. je Ostaszków, kardyn, to to. to. Do. Aleksander Załęski, ekspert fotografii kryminalistycznej. Tu mam nawięcia. Ten zespół cerkiewny w Ostaszkowie na jeziorze Seligert na wyspie słubnej. Jeżeli chodzi w ogóle o jezioro Seliger, to ma ponad 100 km długości. i Jest tam ponad setka wysp.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 i tam jest w różnych okresach różna ilość funkcjonariuszy, ale nie ma tam oficerów Wojska Polskiego. Można powiedzieć, że to jest taki czas nadziei jeszcze. Oni mają cały czas nadzieję, że ta wojna się inaczej rozstrzygnie, że oni zostaną zwolnieni do domu i spędzają ostatnią w swoim życiu Wigilię w Ostaszkowie właśnie. O, Ostasków. W tym dniu, kiedy brata rozstrzelali, to było ich mało, tylko 60 osób. A tak to 100 nie pan popatrzy. Każdy wykaz kończył się setką. Sto, widzi pan. Brat był takim opiekunem moim i mojej młodszej siostry. Ja miałam cztery latka. Jak ojciec umarł, a siostra moja młodca, Helena, miała cztery miesiące tylko. I brat pomagał. Nawet płacił za mnie w gimnazjum. Chodził na wywiadówkę do tego gimnazjum, gdzie ja się uczyłam. Ja w ten czas miałam siedemnaście.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 Położyłam mu kwiaty, z postawiłam wszystko i musiałam odejść, ja potem wracam i mówię, Adasiu, Adasiu, ja zaraz przyjdę do ciebie tu. No. Takie bardzo wielkie przeżycie, tak jakby był autentyczny grób, a przecież to jest tylko symbol. Na ogół wszystko się mówi tylko o Katyniu, prawda? Mniej się mówi o Charkowie, a jeszcze się mniej mówi o Miednoje.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 Mniej znana historia to była audycja dokumentująca losy polskich policjantów, którzy zginęli na wschodzie. Przygotował ją Jakub Tarka ze studia reportażu Polskiego Radia. Kończymy dzisiejszą audycję popołudniową z jeszcze jedną myślą. Ogłaszam, y, przem i wobec, proszę Państwa, szykuje nam się słowo roku. Tym słowem jest słowo wobec.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 Ostatnio w mieście mym po północy włączą, rozkładem mocnych trac piekielne jakieś mocy rządzą. Nie widzi czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy trawaj pod tym oknem nocą staje. Ostatnie słońca mniej, ostatnia nocy w walce ciemne Wspomnienia ciągnie my dręczą, jedzie ratunek karewko księżyc dręk, o tobie nie chce Samo ten nocy są męką, nie ma cię z piosenką w tramwaje pod nocy błądzą Stare tramwaje rechoczą, wracaj do domu, ospocząć osnych nocnych trac piekielne jakieś mocy rządzą Wrócę niebawem, ale przez spatiw, bo jeszcze noc mamy młodą